Jestem. Pewnie mnie słychać. Cześć. Mam na imię Magda. Super. Mam na imię Magda, jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. I za to, że mogę się dzisiaj dzielić z Wami pokornie swoim niedługim doświadczeniem strzeźwienia na programie 12 kroków, z życia tym programem i z powrotu do zdrowia we wspólnocie AA. Tak jak już mówiłam, mam na imię Magda, jestem alkoholiczką, mam sponsorkę, moją sponsorką jest Dagmara z Krakowa, mam grupę domową, w tej chwili jest to meeting który odbywa się stacjonarnie w soboty o 10 w Warszawie. Grupa nazywa się Tylko Dzisiaj, na którym mam służbę. Tak to nie zawsze było ze mną tutaj, ale teraz tak jest. I ponieważ, tak jak powiedziałam, programem 12 kroków ja żyję, to u mnie on działa. Mam ogromny, ogromną wdzięczność i szacunek do wszystkich osób, które spotkałam na swojej drodze trzeźwienia, do wszystkich służebnych, czy tych, którzy mieli cierpliwość dzielić się ze mną doświadczeniem i prowadzić mnie na tej drodze i jednym z takich meetingów był ten meeting na Discordzie spotkania u Billa. Bo ja tutaj trafiłam 8 lutego. To jest moja data trzeźwości 2021 roku. 7 lutego jeszcze piłam i nie chciałam żyć. Natomiast w takim stanie zostałam znaleziona i zapytana przez osobę, która właśnie żyła programem 12 kroków i powiedziała, że jeżeli bym nie chciała już nigdy więcej pić, to może zadzwonię do niej jutro, jak wytrzeźwieję, bo tutaj we wspólnocie jest rozwiązanie. Ja wtedy o AA nie słyszałam nic albo nie chciałam słyszeć, bo kiedy chodziłam na terapię, DDA, jeszcze do Taką stacjonarną do przychodni, to jakąś samolotkę widziałam, ale sobie myślę, anonimowi alkoholicy pewnie się spotykają i piją sobie tak, żeby nikt nie widział, nie wiem, coś tam trenują. Okazało się, że żyłam w świecie iluzji. Taka jest moja choroba i, i miałam mylne wyobrażenie właściwie o wszystkim, co jest... Na świecie wydawało mi się, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Tak samo rozumiałam tę chorobę, w ogóle jej nie rozumiałam, nic o niej nie wiedziałam i chciałam wyprzeć jak najbardziej ją z siebie, że to przecież wszyscy są winni temu, że ja się czuję jakoś beznadziejnie, że się w życiu nie udało, że coś tam i w relacjach osobistych. I lęki, i depresję, i przecież to mój ojciec pił. No, przecież tak się nie da w ogóle. Tak, taką byłam osobą. No, więc kiedy poprosiłam o to rozwiązanie, to zupełnie nie wiedziałam, czy to nie jest jakaś brzytwa, która podnie ręce tonącej osobie, ale naprawdę wtedy spojrzałam w lustro tego, tego ósmego lutego i pomyślałam, że ja nigdy więcej nie chcę siebie oszukiwać, bo właściwie nie ma przy mnie nikogo, kogo mogłabym oszukać. Jestem tylko ja. I czas skończyć, tak, czas coś zmienić, czas zobaczyć prawdę. I dla mnie życie programem 12 Kroków to jest codzienne, pokorne, stawianie czoła swojej prawdzie, czy raczej akceptowanie tej prawdy i tej rzeczywistości, taką, jaka jest akceptowanie siebie i tego, że jestem alkoholiczką, bo wcale nie było łatwo to przyznać. Wcale, wcale. Także dla mnie krok ósmy, zanim do niego przejdę, jest poprzedzony bardzo, bardzo ważnymi krokami, których ja muszę działać, żeby dojść do tego ósmego, to codziennie przyznaję, że jestem bezsilna wobec alkoholu. I co trudniejsze, że ja już nie umiem kierować swoim życiem. A skoro nie umiem, to znaczy, że dobrze by było oddać tą kierownicę komuś. Jeżeli nie kieruję, to potrzebuję kogoś, kto pokaże mi jakieś światełko w tunelu, nie wiem, poświetli właściwą drogę, bo z założenia w tym pierwszym kroku. Nie mogę ufać sobie, po prostu mam chorą głowę. Nie jestem zadowolona z tego miejsca, w którym jestem, ani z tego stanu. Więc muszę poprosić o pomoc. I taką pomoc, takie nastawienie mojej głowy takie lustro stanowi sponsorka. Są też inne alkoholiczki czy alkoholicy, ale ta osoba, wobec której byłam całkowicie uczciwa, jakby zna mnie na wylot. Więc tą kierowalność życia mogę odzyskiwać tylko będąc z nią w kontakcie. Ja jestem w stałym kontakcie ze sponsorką. Najmniej raz w tygodniu dzwonię i mówię, o tym, co u mnie jest, na jakim jestem w etapie. Także nigdy nie skończyłam tego programu i chyba się pogodziłam z tym, że, że po prostu tak będzie. I od jakiegoś czasu mi się to podoba. Tak, krótko mówiąc, naprawdę. W roku drugim uwierzyłam, że jest siła większa ode mnie samej, która może przywrócić mi zdrowy rozsądek sponsorka poprosiła mnie, żebym sobie wyobraziła, jaka to byłaby siła, której, której ja jestem w stanie uwierzyć. Jestem skłonna uwierzyć, tak? No i tutaj musiałam odczarować moje przekonania religijne, przekonania o Bogu, zobaczyć, czy jestem ateistką, agnostyczką i w jak wielu kwestiach jestem. No i jestem może już teraz nie tak bardzo, bo mam po prostu namacalne dowody na to, że kompletnie nie wiem jak ta siła przywraca mi zdrowy rozsądek, ale moja siostra mówi, że mi przywraca, moje dzieci mówią, ja trochę inaczej myślę i widzę świat. Przyjaciele ze wspólnoty tak. Czasem mówią, kurczę, ty jesteś nie tą samą osobą którą poznałem w ogóle niesamowicie. No niesamowicie. Wystarczyło siedzieć po prostu e, cicho, mówiąc krótko, e, otworzyć uszy i chcieć usłyszeć. Nie słuchać, tylko chcieć usłyszeć to, co mówią e, mądrzejsi ode mnie, czy bardziej doświadczeni. E, I przyjąć to do wiadomości, zaakceptować, że e, że tak jest i tak będzie. I, i, i nie mam co wymyślać tutaj jakichś e, niestworzonych rzeczy i odkrywać Ameryki, bo to naprawdę jest prosty program. Nie ma co tego komplikować. Nie? Jak już usłyszałam, co trzeba zrobić, to w trzecim kroku podjęłam decyzję, e, żeby powierzyć moją wolę i moje życie opiece Boga, tak jak go rozumiałam na ten moment. I w tym momencie, po podjęciu tej decyzji, po powierzeniu, już naprawdę wiedziałam, że żarty się skończyły, moje życie to nie jest moja sprawa. I im bardziej będzie mi się jakiś pomysł, czy jakaś sugestia wydawała absurdalna, tym najprawdopodobniej jest bardziej słuszna, więc powiedziałam, ok, dobra, nie będę już o tym myśleć. I rozkładać tego na części pierwsze. Po prostu to zrobię. No. Pokornie to zrobię. Dlaczego miałabym nie robić? Więc zrobiłam wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną w kroku czwartym. I to jest ważna inwentura, bo tam znalazły się osoby na liście, do których miałam urazy, moje lęki i relacje seksualne. I jakby ta lista czwartego kroku dotycząca uraz lęków i seksu była taką, którą oddałam tak w kroku piątym, była taką ważną dla mnie. Bo ja się za te osoby, się okazało, których jest mnóstwo, mnóstwo uraz, mnóstwo Sytuacji, w których kogoś skrzywdziłam albo czułam się skrzywdzona, mnóstwo osób, których się bałam, sytuacji, zdarzeń, i, i, i dostałam sugestie, żeby za te osoby się modlić. I sobie na początku wszystko się we mnie buntowało. No jak to? Przecież, przecież to ja zostałam tak strasznie zraniona, i ja mam się modlić za tę osobę? No, ale tak jak mówię, ponieważ nie miałam żadnego innego pomysłu na siebie i na życie, to otworzyłam 559 stronę Wielkiej Księgi i tam jest napisane, jak byk, jeśli masz urazę, od której chcesz się uwolnić, pomóc się za tę osobę lub sytuacją, a staniesz się wolny. Um, no... Z modlitwą u mnie to jest tak, że najpierw trzeba ją odmówić, spróbować rzeczywiście zobaczyć, jak ona zadziała. No tak samo jest zresztą z pracą na programie. Trzeba po prostu coś zrobić i dopiero mieć jakiś efekt, jakąś korzyść, jakąś przemianę. Więc kiedy zaczęłam się modlić po, po wyznaniu istotę moich błędów i, i Bogu, i sobie, i drugiemu człowiekowi. Kiedy zaczęłam się modlić za te osoby i, um, i za niektóre nie potrafiłam, mówię: No nie, no za tą osobę to się nie będę modlić. To dostałam też sugestię od sponsorki: No, jeżeli nie jesteś gotowa, no to może się pomóc o gotowość do gotowości. Kurczę, no dobrze. Um, więc jeszcze więcej modlitwy. A ja mówię, ale dobra, to mam taki świetny pomysł. Dzwoniłam do sponsorki, mówiłam o swoich pomysłach. Ona mówiła, dobrze, jeżeli jest taki świetny, to może go sobie zapisz i za trzy dni do niego wróć. Jeżeli nadal będzie taki świetny, to po prostu to wykonasz. No i okazywało się, że nie był taki świetny. Więc... Tak walczyłam sobie z, z moimi wadami charakteru, z moją samowolą, z moim egoizmem, egocentryzmem. No. Z moją pychą strasznie długo. Aż się zmęczyłam. I to oznacza krok szósty, jeżeli się stanę całkowicie gotowa, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Może, może po jednej. Ja sobie myślałam, no Boże, dobra, no to może tę, ta jest najgorsza, tej nie lubię. No, no suwa, jaką chcę, ale jak ja się zmęczę, to, to bywa tak, że mówię, dobra, już nie będę tak robić, już nie będę tak myśleć, tak mówić. Nie chcę, nie chcę, po prostu to jest męczące. Spotykają mnie jakieś ciężkie sytuacje. Już lepiej w ogóle nic nie mówić, milczeć. No i to chyba dla mnie na ten moment yy, oznacza gotowość i zwrócenie się wtedy znowu w pokorze, żeby usunął te braki, jeżeli jeżeli jakaś wada charakteru bardzo, bardzo mi przeszkadza, czy przeszkadza innym, ja mam ciągle jakieś poczucie winy w związku z tym, jak się zachowuję, a wcale tak się nie chcę zachowywać, no więc jestem zmęczona, więc padam na kolana i mówię, Boże, no już nie chcę taka być. Zabierz mi, proszę, to coś, bo chcę być wiem, lepszą mamą, lepszym pracownikiem, lepszą siostrą, przyjaciółką. W ogóle chcę nauczyć się być przyjaciółką. Chcę coś zrobić dla tego człowieka, a nie żeby to on robił ciągle coś dla mnie. Nie chcę oczekiwać, tak? chcę, chcę po prostu inaczej działać. Ciągle tutaj jest, ja chcę, ale, ale to jest ta moja wada charakteru, którą, <śmiech> którą, e, którą mam. I chyba właśnie widzę, że powinnam zwrócić się w pokorze, żeby to było wiesz, Boże, tak zrób jak Ty chcesz. Przecież, przecież mam e, modlitwę od tego. E, niech będzie Twoja bola, a nie moja. Jeżeli do czegoś jest potrzebna to moja wada charakteru, no to to jej używaj, bo przecież oddałam Ci się cała, nie? nawet z moimi wadami. I teraz w yy, yy, kroku ósmym, gdzie należy zrobić listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i stać się gotowym zadośćuczynić im wszystkim. Yy, moja sponsorka powiedziała mi zrób tak naprawdę kilka list, w tym kroku ósmym. Pierwsza, niech to będzie lista osób, do których czujesz urazę lub których nienawidzisz. A ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, to są osoby, które skrzywdziliśmy, a ja mam napisać te, do których czuję ja urazę lub których nienawidzę. I wtedy było we mnie takie, o kurczę, czyli... Ja krzywdzę kogoś, do kogo czuję urazę, tak? A mi się wydaje, że to on mnie krzywdzi. Ja moją nienawiścią, traktowaniem kogoś w jakiś nienawistny sposób, go po prostu krzywdzę. No ciężko było mi to zobaczyć, uświadomić sobie, ale to było bardzo, bardzo ważne, bo wtedy mogłam podjąć znowu taki trud, żeby już tych osób nie krzywdzić. Sugestia, jaką dostałam od sponsorki, to za osoby z pierwszej listy, za tych, do których czujesz urazy, do których nienawidzisz, módl się po prostu, módl się nadal. Tak długo, jak będzie trzeba, bo ty Magda produkujesz urazy, jesteś specjalistką od tego, trzymasz je w sercu do Boga, do siebie, do świata, do rodziców, to jest prawda. Ja mogę mieć do wszystkich urazy. A ktoś się nie tak uśmiechnie, nie wiem, nie powie mi cześć, powie mi cześć za szybko, ja już po prostu jest nie tak. Więc ten krok i ta modlitwa to jest dla mnie takie ukojenie, takie uspokojenie, takie powiedzenie sobie "sobacz, krzywdzisz. Przecież ta osoba może Cię lubić. Ona może mieć zupełnie inne intencje. Ona Cię może kochać. Ta mama Cię może kochać. Ona Cię na pewno kocha. A krzywdzicie dlatego, że jest chorą osobą. To, to jest inna rzecz, którą tu zrozumiałam i zobaczyłam. Ale możesz się modlić za tę mamę. Tak jak za chorego przyjaciela, za Dlaczego nie? I wtedy zaczynam te osoby traktować inaczej. I wtedy mogę iść i zadośćuczynić w kroku dziewiątym tak, tym osobom. Ale tylko mówiąc o tym, jak ja widzę, że ta moja złość czy nienawiść, jakaś uraza je krzywdzi. Jak przez to, że byłam pełna uraz, nie mogłam być dobrą choćby córkom, tak? Czy mamą, czy przyjaciółkom, czy partnerką. I teraz tutaj na, na liście kroku ósmego mam dużo osób, do których jeszcze, którym jeszcze nie zadośćuczyniłam osobiście. Bo w kroku ósmym mam stać się gotowa zadośćuczynić tym osobom. I wiecie co, to też było dla mnie takie Chwilę, to ja już szybko teraz pójdę, dobrze, przeproszę, poproszę o wybaczenie, coś będę zmieniać. A sponsorka mi powiedziała, nie, słuchaj, ty masz być gotowa. Jeżeli już jesteś gotowa, jeżeli w twoim sercu będzie takie miejsce dla tej osoby, że ty spokojnie możesz pójść do niej i powiedzieć um, co ty zrobiłaś, tak? Albo co... I, i zapytać, jak jesteś w stanie jej zadośćuczynić, jak teraz budować z nią relację, to bo Bóg ci postawi tą osobę na drodze. i Coś takiego się stało um, kilkukrotnie. Najdziwniejsza sytuacja to była taka z przyjaciółką sprzed kilkunastu lat, która napisała do mnie. Ja nawet nie pamiętałam o tej urazie. mówię, tak, ona ma do mnie i ja do niej przecież. Um. I ona nagle chciała się ze mną spotkać, zobaczyć. Najpierw się przestraszyłam, potem pomyślałam, czego ode mnie chce, jak się zachować, a na końcu się pomodliłam. Mówiła, dobra, dobrze, jeżeli tak ma być, boże, to przecież przecież tobie się powierzyłam. To już nie jest moja sprawa, co wyjdzie z tego spotkania, czy ono wyjdzie, czy nie. Jestem gotowa. I też mówię o tym, bo finalnie planujemy to spotkanie od miesiąca, albo ponad, jeszcze do niego nie doszło, więc to nie tak ma być. Ja się z tym godzę. Jestem gotowa. Jak się będziemy miały spotkać, to się spotkamy. Bo ja po prostu jestem gotowa jej zadośćuczynić. No dobrze. I w kroku ósmym, co więcej, to była pierwsza lista. Druga lista to miałam napisać osoby i instytucje, którym jestem winna pieniądze. Czyli... Albo rzeczy materialne, tam też były rzeczy. Czyli no wiadomo, wszyscy, od których pożyczałam pieniądze i nie oddałam, czy pożyczałam książki, czy rzeczy, tak samo miejsca, nie wiem, banki, urzędy skarbowe, z którymi się nie rozliczyłam, być może jakieś zaległe, nie wiem, mandaty, rachunki niezapłacone, czy książki nieoddane do biblioteki, no tam wszystko, wszystko musiało się znaleźć. Trzecia lista to miały być sprawy związane z łamaniem prawa, już takie grubsze sytuacje, to myślę, że jeśli rzeczywiście w grę wchodziły pieniądze czy rozliczenia z urzędami, to też mogło dochodzić do takiego łamania prawa, które wymaga rozważnego tak przeanalizowania. Nawet jeżeli coś takiego zdarzyło, to po prostu miałam być też gotowa powyjaśniać to czy iść się przyznać po prostu do różnych sytuacji. I powiem wam, że były takie sprawy, których ja w, nie pamiętałam, że nie załatwiłam. Co więcej, prawo się zmieniło w Polsce i na przykład zgłoszenie sprzedaży nieruchomości, którego nie zrobiłam i podatki już nie były rozliczane w urzędach dzielnicy, tylko w Centrum Obsługi Podatnika. Ja w pijackim widzie zapomniałam o tym, więc kiedy mi Bóg zaczął zwracać ten zdrowy rozsądek i zaczęłam porządkować swoje sprawy, to byłam w stanie przemyśleć ok, gdzie mam jechać, do jakiego urzędnika wziąć wszystkie dokumenty powiedzieć zapomniałam, wyjaśnić to i, i powiem wam, że no, ci urzędnicy są ludźmi, bo pomagają to wyjaśnić i, i to jest tak, że nie wszystko trzeba szybko, nie, nie trzeba się tego bać, bo się okazuje, że chcą na przykład umorzyć niektóre sprawy, tak, bo wiedzą, że, nie wiem, można zapomnieć, można nie wiedzieć, że, no, Jesteśmy tylko ludźmi i ja się naprawdę z takim zachowaniem ze strony urzędników spotykałam, jak tylko szczerze mówiłam i, i byłam przygotowana i byłam spokojna na tym spotkaniu, bo ja tam szłam też z, z wiedzą taką, że no jeżeli mam zwrócić jakieś pieniądze czy nie wiem, ponieść jakąś karę czy zapłacić mandat, to ja go zapłacę. A, a często było tak, że wcale nie musiałam, bo musiałam, wystarczyło napisać pismo, wyjaśnienie, złożyć odpowiednie dokumenty i już. No dobra, to, to krok ósmy, to była trzecia lista. Powiedziałam wam, że jest pięć, więc czwarta lista w kroku ósmym, jaką miałam sporządzić, to były problemy i sprawy związane z rodziną i przyjaciółmi. Taki ciężki kaliber dla mnie, czyli z tymi osobami, z którymi jestem w stałym kontakcie, utrzymuję relacje, one są no, nie takie, jakie być powinny co najmniej. Gdzie są jakieś kłótnie, gdzie są jakieś niedopowiedzenia, gdzie e, ja nie wiem jak postąpić, gdzie są jakieś zerwane relacje. a Mi czy drugiej stronie bardzo zależy na nich, no bo po prostu e, jeżeli chodzi o rodzinę czy przyjaciół, to tutaj między nami są bardzo silne uczucia czy emocje. I wiadomo, że to nie jest po Bożemu nie mieć tych ludzi, nie być szczerym bo nich, nich nie móc na nich liczyć, albo nie być samemu takim, że na mnie można liczyć, tak? Więc to były te problemy i sprawy związane z rodziną i przyjaciółmi, które miałam potem w dziewiątym kroku zadośćuczyniać. O dokładnym omówieniu. I piąta lista y, dotyczyła osób, którym nigdy nie będę w stanie zadośćuczynić. I tak naprawdę tutaj chodziło o osoby, y, które nie żyją. Nie takie, że, no nie wiem, wyjechały gdzieś, ja nie wiem gdzie one są i nie wiadomo, czy się pojawią w moim życiu. Nie ma, bo tak jak wam powiedziałam, ja zupełnie zapomniałam o tej. Y, Kiedyś przyjaciółce, a, a teraz no, zupełnie odciętej relacji. a Ona się nagle pojawiła w moim życiu, więc, więc nie no, Ta piąta lista to, to naprawdę są takie mm, osoby, które gdzieś mamy na sumieniu. Tak? Takie relacje, które się skończyły nie najlepiej. Nie wiem, ojciec, z którym nie rozmawialiśmy i on umarł y, i tak naprawdę ta rana w duszy, tak? Czy ta krzywda. Jeżeli nie, nie mieliśmy taką, to, to jest nie, gdzieś, czy pozostaje. Ja takich osób, które umarło, nie miałam na swojej liście, więc tutaj nie będę się długo nie, na ten temat wypowiadać. Może powiem właśnie tylko o tym, że Gotowość jest tutaj kluczowa, bo jeżeli w kroku ósmym robię listę osób, do których nadal czuję urazy, czy to rzeczywistą, taką zawinioną przez te osoby, czy jakąś wymyśloną, to ja wiem, że ja nie mogę iść do tej osoby. Ja, ja Magda Alkoholiczka nie mogę. Jestem tutaj mocno hamowana, bo właśnie jestem panią urazą, która najczęściej by powiedziała, wiesz, przepraszam cię, ja robiłam taki tak, ale ty to, no i, i tego wiem, że nie mogę zrobić, tak? Póki jest to ale, że przecież tak postępowałam, ponieważ ty mi skrzywdziłeś albo ponieważ ty byłeś taki i taki, no to, to nie jestem gotowa iść i zadośćuczynić w kroku dziewiątym. Nie ma tu żadnej pokory i gotowości nadal nie jestem w stanie wejść w buty tej osoby. Albo nadal na bieżąco jest to trudna relacja. I u mnie takie relacje są na przykład z alkoholikami, którzy nigdy nie przestali pić. To są moi rodzice. I to są bardzo trudne dla mnie relacje, w które jestem nadal uwikłana i które po prostu muszę dobrze układać, jeżeli w ogóle chcę. Tak? Jeżeli one yy, no, będą, to naprawdę w taki bardzo rozważny i ostrożny sposób yy, budowane. Bo ja muszę na pierwszym miejscu sobie zdać sprawę z tego, że to są chore osoby. Yy, co więcej, osoby, które nie mają rozwiązania duchowego. Być może nie są gotowe na przyjęcie go. Być może nigdy nie będą. Więc opłakanie takiej relacji czy poddanie się tutaj woli i opiece Boga z, ze wszystkim, co jest we mnie dobre i złe i prośbę o usunięcie ze mnie wad charakteru, tak żebym ja mogła być użyteczna Bogu i moim bliźnim, czy, czy tym osobom, nawet moim rodzicom, czyli w taki rozsądny sposób, a pijącym alkoholikiem, sama wiem, właśnie doświadczając tego, że dopóki nie dotknęłam swojego dna, to nie byłam w stanie niczego zrobić, więc żeby dobrze pomagać i być użyteczną dla takich osób, no to ja często muszę postąpić wbrew mojemu sercu, tak, ale, ale logicznie i, i dobrze. Um, I właściwie. Bo żyję programem i, i na pewno um, chcę na nim być. Bo on działa. No. Dla mnie naprawdę, jeżeli coś działa, to po co mam zmieniać? Nie widzę dnia, w którym przestałabym się modlić, czy przestałabym dzwonić do alkoholiczek, czy przestałabym wieczorem pisać wdzięczności za to, co już mam i widzieć to, co już mam. Czy chodzić na meetingi, to też. W ogóle pogodziłam się z tym, no, zaakceptowałam, że to, to jest nowy styl i tryb życia i bycia. I tak jak powiedziałam, mnie się to zaczęło podobać. Zaczęłam powoli rozpuszczać to swoje serce A dla osób zupełnie mi nieznanych. One prosząc mnie o program czy o duchowe rozwiązanie mają do mnie zaufanie, ja mam zaufanie do nich. I wtedy czuję jakąś odpowiedzialność, czuję jakąś więź, to jest coś więcej niż relacje, które kiedykolwiek miałam. Takie osoby, które mnie motywują do zmiany, to to są moje dzieci. Oraz podopieczne. I nad tym wszystkim czuwa sponsorka. A, a kiedy się oddajemy Bogu, czy sile wyższej, to, to po prostu jest tak, jak ma być i ja jestem w stanie cieszyć się dniem i, i dziękować za to, że mam dzisiaj wolny dzień z dziećmi kiedyś było tak mam wolny dzień, o nie ale powinnam być w pracy to chyba muszę coś wymyślić takiego, taki super plan na ten dzień żeby te dzieci były takie super zadowolone, o jej, nie udało mi się no to się poużalam nad sobą no to, to jestem znowu beznadziejna i u mnie taki był stan, że w zależności od tego, co ja sobie zaplanuję, to byłam albo super nakręcona na to i fantastycznie miało to wszystko być, ale jak się coś nie udało, to już było beznadziejnie. I cały czas mój nastrój, moje postępowanie, moje szczęście zależało od tego, co się dzieje na zewnątrz i niezależnie, co by się działo. Naprawdę niezależnie, czy bym miała mieszkanie, czy nie. Czy bym mieszkała w domu, ku, czy w, po, pod lasem, czy w mieście, w bloku, to byłoby źle. Czy właśnie bym miała pracę, to pewnie bym narzekała, że no, mam jej za dużo, a czy bym jej nie miała, to, to, to bym miała za mało pieniędzy i bym narzekała. To, to byłam ja, bez programu, więc teraz, kiedy mam spokój i kiedy znowu zaczynam znowu, a może pierwszy raz w życiu, w ogóle żyć zgodnie z zasadami duchowymi, bo no bo właśnie ja nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy przestałam. Mam wrażenie, że to było wtedy, kiedy pierwszy raz sięgnęłam po alkohol, czyli 11, około 11 roku życia, kiedy przestałam ufać, kiedy zaczęłam walczyć z lękami różnymi i chęcią podobania się towarzystwu taki. alkoholem. Odeszłam po prostu od od Boga, od zasad moralnych, duchowych, które próbowali mi udolnie, bądź mniej udolnie zaszczepić rodzice. Ale tu dużą rolę odegrała moja babcia, ksiądz, misjonarz, który był u nas w parafii, taka katechetka niezwykła osoba, która po prostu sama była też matką w wielodzietnej rodzinie i bardzo dbała o mnie. Nauczyciele, którzy gdzieś tam przekazywali mi pewne wartości. Ja je miałam, tylko bardzo, bardzo szybko zaczęłam stosować alkohol i w tym momencie ten kontakt z Bogiem całkowicie straciłam. Tak, To, to alkohol stał się moim Bogiem i wtedy już żadne zasady moralne czy duchowe, czy, czy religijne się nie liczyły, tylko no, tylko jakoś trzeba było przetrwać na tym świecie albo jakoś y, mieć tych znajomych. Szukałam nie, w niewłaściwych miejscach i, i tak to się kończyło. Więc y, teraz, kiedy wiem, że w to miejsce, w tą dziurę, w kształcie Boga, stawiam Go, i kiedy praktykuję modlitwę, kiedy praktykuję medytację codziennie, to jestem chroniona. To Mogę odważnie być w każdej sytuacji, czy to zawodowej, czy rodzinnej, czy towarzyskiej. Być sobą, po prostu. I czasem się czuć lepiej, czasem gorzej, ale po prostu być. A im bardziej sobie o tym przypominam, że jestem jaka jestem, i że to wcale nie jest fajne mieć jakiś poklask u osób, które się zamraczają alkoholem, to właśnie coraz więcej spotykam takich ludzi, którzy są podobni do mnie. I nagle naprawdę to widzenie świata się zmienia. To chyba się nazywa zdrowy rozsądek, nie wiem, może to wraca. I wraca taka radość i, i szczęście ze zdrowego życia. Zbycia z rodziną, zbycia na no, łonie natury, ze sportu, z nauki, z czytania. No ze wszystkiego. To jest niesamowite dla mnie. No i chyba, chyba to tyle. Mam wrażenie, że pół godziny i tak mówiłam. Może podsumowując, tylko wam powiem, że życie programem 12 kroków to jest życie. Programem 12 kroków i wykonywanie kroków od 1 do 12 codziennie. A dwunasty krok, ten najważniejszy i ten, którym ten program różni się od terapii czy od jakichś innych nie wiem, samorozwojowych programów, mówi o tym, że mam przekazywać dalej to, co dostałam. To jest jedyny e, warunek utrzymania mojej trzeźwości, tak? dzielić się z innymi, żeby widzieć kogoś, kto jeszcze cierpi i codziennie zwracać uwagę na kogoś potrzebującego, słabszego, kto nie ma rozwiązania, a nie myśleć tylko o sobie, nie być egoistą. I to jest główne przesłanie programu, tak? redukcja ego, a nie jakiś samorozwój i nie jakieś moje szczęście, tylko to, żebym ja zobaczyła innego człowieka, żebym się nim zajęła, żebym zobaczyła, że jesteśmy wszyscy tu na ziemi w jakiś sposób połączeni ze sobą i bycie użytecznym to jest właśnie ta współpraca z innymi ludźmi, bycie dla kogoś i że wtedy mogę mieć szczęście. To jest niesamowity skutek uboczny programu. I ja tak chcę więcej, także dziękuję wam bardzo jeszcze raz, że mogłam tutaj z wami być, podzielić się tym, co odkrywam i no i tyle. I mam nadzieję, że, że jeszcze się spotkamy na szlaku. Dzięki.